which Halo? Jest tam kto? Czy tam w ogóle ktoś jeszcze jest? Tak, to ja. Tomek z podcastu Lubię, kiedy pada. Zapraszam na 34 odcinek chciałbym powiedzieć nieco spóźniony, ale on jest bardzo spóźniony. E, ostatni raz słyszeliśmy się 25 maja 2008 roku, teraz mamy 3 września tego samego roku, zatem minęło już troszkę czasu, minęły 3 miesiące i no tak, zapraszam Was wreszcie na nieco spóźniony 34 odcinek podcastu Lubię Kiedy pada. kiedy pada. Witam ponownie z drugiej strony czołówki. Siedzę sobie teraz, ym, albo nie, o tym później. Doszły mnie słuchy, że martwiliście się o mnie, dopytywaliście się, co się ze mną dzieje. No i oto jestem, po całym tym długim czasie, który no, powiem, że upłynął dosyć szybko. Działo się naprawdę wiele w moim życiu no i, i oto jestem w zupełnie nowym miejscu, w zupełnie nowych okolicznościach przyrody i myślę, że dużo by wam opowiadać o tym, co się w moim życiu ostatnio działo, naprawdę, naprawdę było tego bardzo, bardzo dużo ale nie będę was zanudzał. powiem tylko, że jestem w nowym miejscu, wróciłem do Polski po dwuletniej przygodzie z Wielką Brytanią wszystkim, którzy mnie pytają mówię, że wróciłem na razie na stałe zobaczymy jak to się uda, na razie bardzo szybko dostałem pracę w nowym miejscu, w charakterze, który jest zgodny z moimi zainteresowaniami, z moim wykształceniem, także znów będę grafikiem, znów będę składał gazety, książki, ulotki i różne tego typu inne rzeczy, z czego bardzo się cieszę, bo już mam naprawdę dosyć tych, tych dwóch lat pracy w fabryce, stania po 12 godzin na nogach, bądź też biegania od jednej maszyny do drugiej. Ten czas minął, mam nadzieję, bezpowrotnie. Teraz będę znowu siedział na tyłku i głaskał myszkę paluszkiem oraz latał po klawiszach klawiatury i wytężał mój umysł, aby to, co robię, wyglądało w miarę sensownie. Trochę mam, troszkę mam stresa, jeśli chodzi o nową pracę, bo... Jestem jakiś taki bojaźliwy, jeśli chodzi o, o wszelkie zmiany w moim życiu. Zatem troszkę, troszkę się obawiam tego wszystkiego, jak to wszystko wypadnie. Mam jeszcze parę dni na zaklimatyzowanie się w nowym miejscu. W dalszym ciągu nie powiem wam, w jakim mieście jestem, bo, bo chciałbym ogłosić taki mały konkurs y, dla słuchaczy podcastu Lubię Kiedy Pada, dla tych wszystkich, którzy, którzy wytrwali, którzy jeszcze słuchają tego odcinka, którzy nie zapomnieli o mnie. Chciałbym zrobić taki mały konkurs z pytaniem, gdzie ja się znajduję? Gdzie ja przyjechałem? Po, powiem tylko, że to jest miasto w Polsce. Podpowiem też, że ym, pani kierownik mówi o tym że to o tym mieście, że słynie ono z uczelni, no, ale jak dla mnie z uczelni słynie raczej Kraków. Pani kierownik mówi też, że miasto to słynie z targów. No, jak dla mnie z targów słynie raczej Poznań, a, a, a nie to miasto, w którym teraz się znajduję. Dla mnie to miasto, pomimo tego, że jest y, stolicą województwa, kojarzy się raczej ze wsią. Okaże się nieodzownie ze wsią i hmm, właściwie jest to spore miasto, miasto jak wojewódzkie, stolica województwa, co prawda województwo nie nazywa się tak jak, jak brzmi nazwa tego miasta, krąży to wokół tematu, przepraszam Was bardzo, ale nie chciałbym zdradzić, tylko dlatego, żeby ten konkurs, który później ogłoszę miał sens, zatem tak jak mówię, jest to stolica województwa, ale nie... Ale województwo nie nazywa się tak jak to miasto, jak na przykład było dawniej Katowice i województwo katowickie. Nic, nic takiego, nic bardziej mylnego. Chyba w ogóle żadne województwo teraz nie nazywa się tak jak nazywa się miasto, które jest jego stolicą. Ale mniejsza z tym... Tak namieszałem, że się zgubiłem, prawda mówiąc... A, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. Mówiłem o tym, gdzie jestem. No więc podpowiem wam jeszcze tylko, że siedzę w kawiarni Antrakt. Na samym szczycie, na początku ulicy Sienkiewicza. Obok mnie pryskają piękne fontanny. Znaczy piękne, oszczędne, takie skromne, ale, ale pryskają. Jest ciepła, piękna pogoda, piję sobie kawkę. No i właśnie, ogłosić chciałem tutaj konkurs dla tych wszystkich, którzy, którzy jeszcze mnie słuchają, dla tych wszystkich, którzy pozostali wierni i zaglądali na moją stronę i czekali z utęsknieniem na mój aksamitny głos. Ogłaszam konkurs w którym to pytaniem będzie, w jakim mieście ja się teraz znajduję, do jakiego miasta przyjechałem, w jakim mieście spędzić mi przyjdzie na najbliższe parę lat być może, a może już w ogóle przyjdzie mi spędzić życie w tym mieście. No właśnie, jak nazywa się to miasto? Odpowiedzi proszę przesyłać mailem, a tym wszystkim, którzy odgadną, no właśnie, do tych wszystkich zobowiązuje się wysłać kartkę, ręcznie, odręcznie napisaną pięknie przeze mnie, podpisaną przeze mnie i przez panią kierownik, która w tym momencie jest w pracy. Ja, jak mówiłem wcześniej, lenie się jeszcze, cieszę się moim jeszcze parodniowym bezrobociem. No i tak, I tyle na temat tego, co mniej więcej się u mnie działo. Oczywiście to jest bardzo, bardzo, bardzo skrótowo i po łebkach powiedziane, Właściwie nic nie powiedziałem. Jest, powiedziałem tylko, że jestem w nowym mieście yy, i. teraz, resztę powiem za chwilkę po jakiejś krótkiej przerwie, bo gadam już najwyraźniej 5 minut. O, akurat przyjechała jakaś karetka. Mam nadzieję, że nie po mnie. To może pójdźmy jakieś, jakieś przerywacze, a, a słyszymy się za chwilkę. Mm. Mówią, że to pies na kobiety. Sprawdź sama. Ww lubię kiedy pada lipsy.com jeszcze jesteście. No właśnie, zakończyłem na miejscu, w którym miałem powiedzieć wam, co też się ostatnio u mnie działo. Od maja działo się naprawdę sporo, bo w międzyczasie byłem na... w czasach na pięknych, cudownych, tygodniowych czasach w Portugalii. Sporo osób odradzało mi to miejsce. Mówili, że tam jest tak sobie, że nie polecałem mi tego miejsca tak naprawdę. Ale ja nie żałuję. Nie żałuję ani chwili tam spędzonej. Naprawdę jest to piękne miejsce, zupełnie inna kultura. Mam nadzieję opowiedzieć Wam o Portugalii troszkę więcej w jednym z kolejnych odcinków podcastu Lubię, kiedy pada. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć jeszcze, że, że tak wróciłem do Polski. To też już wiecie. Znalazłem w międzyczasie, dosyć w dosyć krótkim międzyczasie, przyznam i zaskakująco krótkim dla mnie, nawet w międzyczasie, znalazłem nową pracę. I właściwie czekam teraz, czekam teraz na poniedziałek, kiedy to pierwszy raz wyruszę do tej mojej nowej pracy, która troszkę, troszkę daleko od miejsca, w którym mieszkam jest. Jest to 3 km, będę musiał tłuć się autobusem na jakieś opłotki na przedmieścia, ale, ale nie żałuję, nie żałuję, jest to wreszcie praca, do której tak bardzo tęskniłem, wreszcie będę mógł tutaj posiedzieć, wygrzać się w ciepełku komputera i, i, i, i tego się nie mogę doczekać. Natomiast jeśli chodzi o, o mój podcasting, bardzo chciałem Was przeprosić za to, że tyle czasu nie nagrywałem. Obiecywałem Wam, że coś się gdzieś tam w międzyczasie ukaże, wiem, wiem o tym, ale nie wiem, czy to wcześniej już pisałem, czy też wyjaśniałem gdzieś komuś. Miałem początkowo problemy techniczne, a dokładniej problemy tego typu, że sąsiad, do którego po cichu podprowadzałem łącze Wi-Fi, chyba się zorientował, że taki niesny proceder ma miejsce i, i, i założył sobie hasło na... Ma to swoje łącze. Niestety niestety, nie mogłem tego przełamać. No i zostałem pozbawiony dostępu do sieci, co przyznacie bardzo utrudnia podcastowanie. Potem, kiedy uporałem się z tym problemem, nastąpił następny, następny przełam, to znaczy dopadło mnie takie lenistwo, takie straszne lenistwo i ciężko mi było się zebrać w sobie, aby cokolwiek nagrać. Mówił to kiedyś kurczę, Marek Weinberg, Weinberg, Weinberg, przepraszam za nazw przekręcam nazwisko, ale mówił to właśnie Marek z podcastu, z byłego podcastu New Salvation, którego wielkim faunem byłem i nadal jestem. Yy, mówił, że właśnie, że kiedy zrobimy sobie taką jedną przerwę, kiedy sobie odpuścimy jeden odcinek, to potem jakoś łatwo, strasznie przychodzi nam odpuszczanie sobie następnych zawalanie terminów yy, wydania następnego odcinka. Tak jak on powiedział, dokładnie tak było u mnie. Jakoś sobie raz odpuściłem ten mój podcastowy grafik. Pominąłem jakby jeden poniedziałek, kiedy to miałem... Czy wtorek? Czy ja nagrywałem w poniedziałki, czy wtorki? Kiedy to było? Tak dawno, że już nie pamiętam. Ale, ale, ale właśnie, kiedy sobie odpuściłem jeden termin, to jakoś reszta poleciała jakoś tak samo istnieje I, i, i przez miesiąc się ociągałem z nagrywaniem kolejnych odcinków. A kiedy już wreszcie poczułem sobie taką nieodpartą chęć nagrania, to, to z kolei jakąś poczułem z drugiej strony blokadę przed, przed mikrofonem, przed nagrywajką. I pomimo tego, że miałem pomysł noc, pomimo tego, że miałem ochotę na nagrywanie, jakoś ciężko, ciężko bardzo było mi zebrać się w sobie. I to było właśnie gdzieś na wakacjach w Porto już, kiedy, kiedy bardzo, bardzo czułem potrzebę nagrania czegoś, powiedzenia czegoś właśnie do Was i puszczenia potem tego w internet, jakoś nie mogłem się przemóc. Nosiłem wszędzie... Mm, mojego Zooma ze sobą, natomiast ciężko mi było się do niego odezwać, ciężko było mi cokolwiek powiedzieć do was i, i za to przepraszam, bo to nawet nie było lenistwo. no właściwie nie wiem, co to była, jakaś taka blokada wewnętrzna, psychiczna, podcasterska, o której jeszcze nie wiedziałem, że coś takiego może mieć miejsce. Zatem po tej bardzo, bardzo długiej przerwie dziękuję wam, że ciągle jeszcze jesteście, że ciągle mnie słuchacie, że ciągle mnie pamiętacie. Dziękuję wam bardzo za komentarze przypominające o tym, że ktoś tam jest że ktoś o mnie pamięta, że próbuję sobie teraz właśnie tutaj podświetlić troszkę ekranik mojego notebooka, że, że ciągle czekacie na kolejne odcinki, bardzo to miłe i chciałem to podziękować właśnie tym wszystkim, którzy czekali, którzy teraz ściągali ten odcinek, ci, którzy może po raz pierwszy mnie słuchają, troszkę to odcinek mało reprezentatywny, jeśli chodzi o moje podcastowanie, troszkę taki przegadany, może troszkę na kanwie, zrobiony na kanwie takich podcastów ostatnio modnych bez montażu. Ja jednak tak nie robię, nie bawię się w podcasty bez montażu, bo, bo, bo, bo za bardzo dużo się powtarzam, za bardzo dużo, że tak powiem, bełkocze i żeby to puszczać bez wycięcia niepotrzebnych em, niepotrzebnych Niepotrzebnych słówek. No właśnie, zawieciłem się. Postaram się tego, co teraz je zawiesiłem, nie wyciąć, żeby wam dać przykład takiego właśnie mojego zawieszania. Ale chciałem właśnie podziękować wszystkim tym, którzy pamiętali. Chciałem podziękować bardzo za pamięć. Chciałem podziękować ludziom, którzy czekali na mój podcast i właściwie ze wskazaniem: ze wskazaniem na Magdę Adrę, na Czewka, na Adama, na Wergila, no i na kierownika, który też dopytywał się i męczył mnie co jakiś czas regularnie gdzie jest następny odcinek, co to się ze mną dzieje i gdzie ja jestem i co ja sobie w ogóle wyobrażam. Zatem bardzo dziękuję Wam wszystkim za pamięć no i coś jeszcze chciałem powiedzieć dzisiaj do Was, ale teraz nie pamiętam co. To będzie taki krótki dzisiaj odcinek, taki krótki odcinek, który pozwoli mi troszkę się wdrożyć. Następne odcinki planuję właśnie powiedzieć coś na temat Portugalii. Powiedzieć coś na temat y, tych moich czasów. Niestety nie będzie jako takich relacji, bo jak mówiłem, miałem tam za sobą wszędzie mój y, dyktafon, natomiast z drugiej strony też miałem blokady, aby się do niego odesłać, aby cokolwiek do niego powiedzieć. Bo. Hmm, no nie wiem, po prostu po prostu nie mogłem się przełamać. Próbowałem nagrywać jakieś tam odgłosy gdzie nie gdzie, więc pewnie to uda mi się gdzieś tam wkleić. Natomiast. Jako takiego gadania na żywo nagranego w Portugalii raczej raczej, raczej się nie spodziewajcie, bo czegoś takiego nie będzie. Nagram to wszystko dopiero dopiero, dopiero później, czyli, czyli jeszcze wszystko przede mną właściwie nagranie. Mam zrobione notatki, także wiem mniej więcej o czym będę mówił, natomiast nie jest to jeszcze nagrane. No właśnie, dochodzi godzina 12.21, bateria w moim laptopu powoli, pada. No i właściwie tyle, tyle. Już. W planach mam parę odcinków. Raczej nie spodziewał mi się, że podcast Lubię, Kiedy Pada będzie tak jak dawniej. Podcastem regularnym, zotygodniowym, wtorkowym na pewno. Będzie to podcast raczej spontaniczny. Podcast, który będzie nagrywany wtedy, kiedy coś będę miał do powiedzenia. Będę starał się unikać aż takich przerw, jaka teraz miała miejsce. Bo wiem, źle to służy i mojemu nagrywaniu i waszemu pamiętaniu o mnie więc, więc postaram się zrobić tak, aby, aby to było nieco częściej nie obiecuję, że będzie to regularnie co tydzień, co wtorek będzie to raczej miało charakter bardziej chyba spontaniczny nie chcę tu się wycofywać z podcastingu, bo, bo jednak czuję się lepiej jak nagrywam przyznam się, że naprawdę czuję się dużo lepiej i no i tak i tyle, i tyle, czuję się lepiej zdecydowanie jeszcze na koniec tutaj chciałem pozdrowić wszystkich, których zostawiłem tam w Anglii daleko, wszystkich, którzy może słuchają mnie jeszcze, którzy o mnie też nie zapomnieli, nie traćcie, nie traćcie fantazji w sensie i w ogóle trzymajcie się wszyscy ciepło, pamiętam o Was, Wy o mnie też nie zapominajcie tak szybko, no i co... No i chyba tyle, tyle w 34 odcinku, spontanicznym i niepoukładanym. Właściwie to tylko tak było, żeby, żebyście sobie o mnie nie zapomnieli od razu. Wiem, że parę osób pamięta, ale ale nie wszyscy, ale nie wszyscy. No, to chyba tyle na dzisiaj. Znowu gadam troszkę za dużo, 8 minut, właściwie 9 minut teraz gadania, to troszkę za dużo, tym bardziej, że nie mówię o niczym. Konkretnym. Zatem dziękuję bardzo za ten dzisiejszy króciutki odcinek. Zapraszam do, do, do następnych razów. Zapraszam na moją stronę. Gdzie? Właśnie, właśnie, właśnie, właśnie, właśnie. właśnie. Aha, mówiłem o konkursie. Aha, no to nie. To zapraszam na tak, na następny odcinek, który będzie nie wiem kiedy, który prawdopodobnie będzie o Portugalii. Natomiast proszę o przesyłanie na maila mojego lubię kiedy pada wróć, lubię kiedy pada małpa gmail.com odpowiedzi. w jakim mieście teraz się znajduję do jakiego miasta się przeprowadziłem powiem, że to jest miasto w Polsce no i właśnie Zapomniałem się strasznie na koniec nie wiem o czym mówiłem przysyłać odpowiedzi na ogłoszony przeze mnie konkurs w nagrodę wysyłam kartki z widoczkami z tego właśnie miasta, w którym się znajduję no i do usłyszenia do usłyszenia, pa, słuchajcie, słuchajcie polskich podcastów chłopaki i dziewczyny no, dobra, pozdrawiam wszystkich z kawiarni Antrakt na szczycie ulicy Siemkiewicza. pa chodźmy, bo będzie na nas jeszcze